E, wiesz, robiliśmy jakieś nagrody. Tak, takie... no giveaway, a to co u na na starym sklepie nagrywaliśmy. <grym> tak, tak. <grym> e, gdzieś wrzucę linka do tego filmiku, bo jest to, jak... Możesz wiesz co, w opisie dać linka, bo masz chyba jako prywatne wideo bloopery z nagrywania. Gdzieś może mam coś e... takiego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 Kudowie z drużyny, co jest bednarzem, tam Damianem i tak dalej. Eee, I, i, wszystko, I leciał szagi, mm? nagle i zaczęło Limbiski Trollin lecieć od tyłu. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> Gimby nie znają, słuchajcie. Byłem gimbą, ale no dzisiejsze post-gimby, czyli ośmioklasowa znowu szkoła, nie zna takich Słuchaj, motywów. E... Nie wiecie, do czego służy ołówek. O przekroju sześciokątach. Sześciokąta, sześciokąta. Ok, boomer. Kaseta, tak? <głos> Ale zaskoczycie, okay. Zaskoczycie, zaskoczycie, że taśmy wracają do łask, i możesz teraz, jak tam słucham, takie wiesz, elektronicznej muzyki i tak dalej, i takie alternatywy, na przykład jakieś tam low-fi, hip-hop i tak dalej, tu ci lautowe, to ci artyści, którzy będą low-fi, na kasetach wydają też sobie. Oczywiście, Sary, e jak jest... ja się nazywa ten klub przyzgierski na kościoła? Co graliście ileś razy? Taki w dawnym kinie. Z... Platkościelny, e magnetofon.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 No z z Roses nie Słuchałem kiedyś, tylko chyba tego y, tej, tej, tej płyty, na której byłaś, były kawałki z Terminatora. Use your Illusion, no, ale use nie your... pamiętam czy jedynka czy dwójka. Dwójka chyba. chyba. Tak? Krąciwie były w dwu, dwu, dwupaku takim. Ale z ciekawostek, ostatnio pojechałem do...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 Wiem, które kontrasty, które farbki wziąć, żeby tych twoich, jak się nazywa, unmade? Unmade, w jedno, w jedno popołudnie, staraj, w jedno popołudnie eee, ich i wiesz, to ci co? Mogę coś, w, przez ostatnie dwa tygodnie, bo stwierdziłem, że sobie domaluję, bo niedużo mi modeli zostało z tej podstawki DevGardów, którą miałem jeszcze z Darkiem,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 E, nie, ale jakby... Z, no ale jest postęp, bo przynajmniej chcę. Zrobiłem, wiesz co, zrobiłem część tą, nazwijmy to modelarską, chociaż y, przy tych, przy poksłokerach mm -hmm. się nie bawiłem.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 Pozdrowienia dla y, Mrocznego Raju, z którego sobie mogę zrobić taki mech, że nie muszę pudła figurek kupować, tylko bicy na jedną figurkę sobie zamawiam. Y, także tak, Asodesa jednego zrobiłem, y, jednego teraz sobie skleiłem, będę podkładował, jak przestanie ta biała suka padać. Y, jednego tego z Rangera. Mhm. Y, kupiłem, bo był w dosyć dobrej cenie, Navigator z Blackstone Fortress mhm. i też tego pomaluję. I no i oczywiście też robię te moje pojedyncze modele różnych pułków w gwardii, więc teraz y, też z wrocznym grają kupiłem głowę w kapturze, już nie będę, hmm. to jest fantaziaka. Y, maska gazowa z Kadian Komand składu, reszta żołnierza normalny kadianin, tylko te spodnie takie z płaszczem. Hmm. I to jest majazman, majazman, majazman.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 z tą miksturą Vanta Black, która pochłania światło, Nie ma refleksów, ni mhm. nie huja Nie ma. Ta farba nie ma to refleksów. Przejedziesz tu z tym paluchem już ma. N nie, Jak nie ma ją fulina. kupujesz, to od razu Zalewam w piwnicy zaczynają się kultyści gieździć. maski, <gulania> złotło. <gulania> Technologia czarnej dziury. W hermciazie. Black e Body Radiation to się mówi. Ale pomalowałem te inne ramienniki, tam jakieś pancerze, pomalowałem tym, tym Black Lutusem. I się okazało, że to jest właśnie taki granat. I tak na początku był taki... E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 I, no I to wszystko tak naprawdę, no, y, teraz maluję jeszcze, y, maluję jeszcze, co ja maluję, w tym miesiącu, w styczniu, prawdopodobnie skończę jeszcze Drazara, y, no ale to, to jest ma... darkeldarski tak, bohater, tak? Z tak, tak? tak, jest... tymi dwoma takimi tasakami podwójnymi. Tak, pokażę ci później tam leżę tak, tak, On ma tak, całkiem tak. spoko fluff i pamiętam, że ten nawet jego, jego stary model się nieźle trzymał. Mhm.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 I to ro robi wrażenie. Tak? No, Także w też nie masz miejsca za bardzo, żeby trzymać modelem w skali 1,48 albo 32. Mm, nie. Żeby się podwieszać pod sufitem. 1,48 to by zajął całą półkę w Detolfie, a nawet mm, by się nie zmieścił. Tak? A no pasażera tak. to bym, tak jak mówisz, musiał pod sufitem. Pod sufitem byś go do góry nogami podwieścił. To znaczy, żeby tam ten. Y, Kto w tym filmie grał tego pilota? Y, Denzel Washington, co odwracał samolot do góry nogami, żeby się tam te statyczniki zablokowały. Kojarzy ten film?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 nie? Prince, tak. Prince tak. albo bardzo jest ten at sowo hermetalowo. No, Ale podstawka ładnie zrobiona, jako był ten ten. Marmurek, no. Marmurek. Mm -hmm. O, ten ma fajnie podstawkę zrobioną. Spoczko. No ten na jakimś fajności. Na traku. No, jeszcze pragnąc. rogi ma doklejone. Mm -hmm. <laughs> A i te. <orkitę. laughs> o, ten no, fajnie jest OSL fajny. Się... Fajnie, fajnie zrobiony. Kto tu ma, no? Chris Frozen jakiś?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 On też powinien coś trzymać takiego. No on jest Ale taki miecz. Miecz. Generyczny, nie. Patrzcie, zrobiłem. Bo to jest. A, bo on to jest miecz z PVA do cosplaya. <głosy> to też się chwali jak hobby. <głosy> Podobacie się, czy chcesz. A na, na, na OnlyFans <głosy> możecie zobaczyć, jego drugi miecz. Do, in do innego cosplaya. <głosy> tak.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 Tak, Jezus, no, zaraz, nie, zaraz, nie. zaraz A, To było. się. Było kiedyś jakimś I zobaczcie, że tutaj są, jest i ciałko, i nóżki, że nawet tak. z tego można złożyć typa, nie? Dwóch nawet złożyć, zobacz, Tak, jest klata. No, jest tank commander, A, czyli... jest, nie, nie jest płaszcz, tak, głowy, plecaki, bagnety, kanistry z benzyną, wszystko. Z to jest kapitan ]kami. jakiejś czołgu, nie? No, tank commander, tak. Tak, tank commander. Yeah. tak bo tutaj masz korpus, masz nóżki, tu masz korpus z nóżkami, więc masz... Rączek też wystarczy, tak. Spokojnie się jest Fajna starączka, co tam. Pasa municyjny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 tu masz jakieś. Tu, tu już od mówił, że z tego będą memy, że This says you're a heretic, nie? <głos> czekaj, na ile ja trafiam? <głos> Chłopaki musimy wyrzucić piątki! <głos> Mam tafa 3? Do chuje? co jest? Dobra, preordery, a, no to Arkstaff, Abaddon... Wiesz, nie. Nie, nie pamiętam, tu chyba te Battle Force są pokazane...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 Proszę, żebym sobie Ci I ma drugie hasło. I know who he is, I know who he is. School shooter. to, jest, to masz school shootera, który. Ej, ej, ej, rówmy coś. O, i to no, jest wszystko jest z jednej Jednak nie wszystko z Finnara. <głos> Jednak nie wszystko, że się zamknęło. Dobrze. FMR Przysywa i ty robimy. Tak, tak.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 Jak składasz modele z i są wypaczone, to. No to ja masz... serwer wyjdzie. Żeby szpach leśął, jak Kątowniki, żeby to pasować. Jak upuścisz model. To jest... Ja wiem, co to jest. Jak upuścisz model łazienka, bo robił zdjęcie najlepsze w łazienki. Do, do, do tych dopłytek. Do do płytki nowe mógł położyć. <laughs> na, na Dedykowaną odległość poświęconą przez imperatora. Tak. <laughs> żeby, Hez... żeby Great Rift między płytkami był na w grubość.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 Nie, no, wolf rider. Są no to wilki. No, no co? tak. Co A to mi, mi, mi zaburzasz moją pewność siebie? O co się? <sus> Są wilki, no. Wiesz? Ale byli w stanie ten Skopirajtować z, z słowo wolf? <głos> <głos> tak, jest napisane przez U i L, F. Ta, I V. I V. <głos> F i V. <głos> Nie, zamiast U ma V. Jak w łacinie. Jak w łacinie. Nie, bo to jest jedna litera. V w zapisie to było po prostu U. I Augustus, tak? To było A, V.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 Gość. Nie pamiętam. Ten... Wiesz co, był, był ten. Y... Czy to jest obraz, który wysyłamy? Był ten kapitan, kapitan Czekaj, czekaj, czekaj, orkowy, czekaj poczekaj, kapitan poczekaj, poczekaj, co się kurwa stało? A, już wiem, co się stało. Już wiem. Czy <ścoughs> nagrała się tylko głowa winca przez. <ścoughs> <ścoughs> Zostaw, jak jest. Jest zajebiście. Powiemy, <ścoughs> że tak ma być. <ścoughs> Dobrze, no. że sprawdziliśmy, już tym Bo ulewałem. Ale to, to kawałek, tylko przy tym już się, tak się zrobiło Bo mam zrobione pod nagrywanie Battle Importów Zoom Pisu pokaż czoło Czy Pisu Ten wyświetl mi logo GW na czole O oh, O kurde <gloff> Ale będą <bym gloff> mieli ścisko, nie? Tu modele tu coś kurwa czoło. Chociaż wiesz co, imperialnego orła mi tak prasą i tutaj kalkę jak tam. No jak... więc jest idealnie takie, nie trzeba nic nie. A happy accent. <gloff> oh, A to wszystko dlatego, boi. że, że chciałem napić herbaty, nie? I Wziąłem drugą ręką. Pop. Widzisz po prostu z logistwa. No. <gloff>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 O, nie. Naprawdę, zostawmy to tak jak jest, jest, jest wspaniale Niech zobaczył, tylko bo głupawy jak to. <grabiam> tak. Dobra, wracając do niego bardzo Dlatego oglądacie <grabiam> <twórki>. Złoty Tron <grabiam> Dla Dla, Dlatego go nie oglądacie Bardzo fajna pozycja, bardzo fajny model Jaki kurwa model, widzę tylko twoje czoło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 Nowości wydawniczej Człowinca. Mogę... O, ja cię kradzę. Mogę je umyć, chociaż. odtłuścić. Ech, dobra. U, fara Bardzo fajny model. Master of Ambush, ale to nie jest jakiś imienny, to jest jakiś drukujdziotek, tak? Eee... No masz jego imię tutaj. Madril. Na drugie Małow.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 Eee, później jeździł, jak do już Tak, tak w Polu, przepraszam, tak, tak, tak po po przepraszam, prostu... jeździł na Wartburgu. Eee, I... Także tak, no macie, macie, macie tego trolla, tak? No patrz, którego... i nawet tutaj robią znaczniki, które może uznaczają robią, jakieś różne jak de de decyzje, rozkazy. Aż z Guerilla Miniature Games zrobił taki test, że wszystko to pomalował. Jest seria filmików na jego kanale, gdzie, gdzie po kolei pokazuje... Yy,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 No dla nowych ludzi, którzy aha, teraz w to No Dopiero chodzą, tym, tym boksem będą startować. No tak, no bo słowa klucza, nie? Tak, tak. Także to jest, jeszcze nie jest tak długowieczny ruleset jak Battletech, który od późnych lat 80 się nie zmienił, <głos> ale idzie w tą stronę. I bardzo dobrze, że tutaj New Line Cinema broni tego systemu przed zakusami GW, które oczywiście, że chciałoby z tego zrobić model, za pół roku masz nowe rulesy, tak? <głos> ale na szczęście nie te masz armię do tego? Do Midlerta? Mam mhm. cztery roce, albo pięć armii <godorzany> Serio? Gobliny z Morii o, okay. Pół półki w Detolfie goblinowo obok Goblina Jeźdź i Isengard Elfy z Rivendell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 no ale pewnie jakoś. Także ten... model wygląda całkiem spoko, uważam. Tak, jest w Jako <śmiech> zaczko. tu chyba będą powtórki rzeczy, które widzieliśmy. Tak do 40 tak, przewidzmy. Tak, tak, tak. Ta. Może coś herzyjnego na samym dole. Pewnie tak. O. No tak, bo chorus cały czas mieli go zabadony. sorry. Tałzenów patrzyliśmy, No i. A, <śmiech> a i to wszystko wróciło. A tak. To są. nowe.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 Mhm. No właśnie. Tego nie było, dobra, to jest nowy element. Tak. I wiesz co? I widzę, że tak, serpentę można sobie wziąć, wolkajtową mhm. I pytanie jest, czy można ich złożyć jako Skyhunterów? I później byli skyslayerzy chyba?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 A. Albo, no. A tam się trzyma na bandaże jakiejś szmaty. Na bandaże. <grym> na na daktaj. Tak. Te... <grym> Do dobra, tu kolejne jakieś postacie. Kurczę, sporo tego wydają, nie? O, mówię, nekromanda ma o ja. duży w tej o ja, uja, Co? No ciało rozkładają coś tam. Ta, taki doktor, nie? Chce wystać swoją chwilę. Ten tu nie siebie to właśnie z no Stary, no, no przecież wiesz. No z no, z bo, bo, przecież. Nie z Goliatów tylko Korps grinderów przecież. Bo to nie są Goliaci? Nie. To jest gildia, która pracuje nad przerabianiem no, tak, tak, tak, zwłok na, na, na jedzenie. Na, na ten to Myślę, że to jest Starch. starcz. No. Tak, to jest zupełnie osobna frakcja. Okej, okay, to może możemy się popitliło. a To ta jest, jest fajny kierownik. To jest jakaś fajna jakaś... Mercator, Mercator Palidius. Tak? No wyśli. Oni są.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 Sap, w jego przypadku Super byli się dwa razy, tak? Ja, albo, albo więcej. E to jakaś nożowniczka. No, Znaczyłeś o komiksie, tam? tak? Że... Wiesz co, y czytałem taki fajny komiks, że.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 Sprzedawali ci usługę, że braje snajperkę i mogłeś napierdalać do ludzi. Cywili. Tak? Rasa ludzka for you. Dobra, leźśmy dalej. O, latające waginy dentaty. No autentycznie są obrzydliwe, nie? at red. Ja. No i naganiacz taki, nie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 Ludzik w Budersce <śpiewanie> Jak znajdziesz ludzika w Budersce to kobieta będzie zadowolona. To jest szef wszystkich goliatów, <śpiewanie> można chyba tak powiedzieć. Co mm. nie tak jest Power. Ajax Gorgoth. Ja fierdykał. Przekozak. Y purity Seal? Nie, ja noszę łańcuchy. Tak. Ciekawie, co to jest? Czy to są jakieś, nie wiem, elementy z kopalni wzięte? Odganiaczem czy... much. <śpiewanie> Dupa śmierci. <śpiewanie> Od trzech lat nie wychodził z pancerza, nie? Tak.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 Może być. No słuchaj, bo the wiesz, boys? z jednej strony, słuchaj, no z je the the jednej boys. strony. No masz coś pozytywnego z the nie, boys. Słuchaj, je z jednej strony, wiesz, z jednej strony ludzkość jest, y tak jak wiesz, obecnie jest pchana, wiesz, zunifikowana, twoja rasa, seksualność nie ma znaczenia. Ale masz i się jest, modlić po prostu. To jest bardzo progresywna ma rzecz. się masz się, jest, masz się tak? po prostu modlić do imperatora, Aha, bo jak nie jest to tak, kula łeb, tak? Tak, tak? Także jest, jest wiesz, jest. Y Możesz mieć fioletowe włosy, ale się nie modlisz, to No. Więc ciekawi mnie jak to ugryzą. Czy to będzie raczej właśnie tak, że to jest w tle?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 Wiesz co, w momencie, w którym ten kowal wyszedł i powiedział, wiesz, że Elfy przepływają, nam krasz pracę i od razu miałem przebitkę do South Parkowego Co jest ten rednek taki, jest, są, jest taka zgraja redneków, co się no śmiali Wiesz, y, śmiali się z tego, że wiesz, y, <coughs> ludziom kradną pracę, nie? Mm -hmm. I takie redneki, wiesz, to jobs i coraz A. bardziej tak niewyraźnie mówią I w końcu jest, wiesz, kogut w klatce po prostu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 po prostu się nudziłem na tym serialu. Po prostu były momenty, które Jezus, tam jest niepotrzebne, po prostu... to jest niepotrzebne. Nie, nie, wiem, co... nie wiem po co to jest. Te kurde małe, małe ludzki. Praktycznie prawie wszystkie sceny z... Niechafelgami tylko jak się nazywałem. Tak, no to jest jeden, jedno z plemion jakby, które... O Jezu, tego się nie dało oglądać po prostu. Te, to jest to tak, tak też to też skip... Znaczy inaczej, jak były sceny z Gandalfem, bo ten, który spadł z nieba, to jest Gandalf. Tylko nie, nie mogą użyć to słowa, słowa tak. Gandalf.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 Moje zawsze były luźne, bo ja zawsze umiałem to ogarnąć, bo moje dzieciaki zawsze chodziły spać pod linika. No nie zawsze. zawsze. Zależy, <laughs> jak wylosujesz dzieciaki. <laughs> moje, moje śpią pod linikę, inne rzeczy też no, nie robię pod linikę, nie. <laughs> no każdy jest człowiekiem, dzieci też, tak? tak? Dzieci są ludźmi? Jezus! O kurde, to wiele wyjaśnia. <laughs> no dobrze, moi drodzy. Um...